Cześć, tu Pinochet zapraszam na 13, prawdopodobnie niepechowy odcinek Myśl o Zbrodni. Dzisiaj takim tematem, który miałem poruszyć, który poruszyć miałem tydzień temu, ale jakoś wtedy nie miałem okazji, żeby nagrać odcinek, więc zdecydowałem się poruszyć go teraz. Ale troszeczkę, troszeczkę mi umknęło. Tym tematem jest strzał samobójczy jednego z prokuratorów wojskowych, o którym za chwilę powiem więcej. Ale jako, że to jest temat nudny, bynajmniej dla mnie i powiem, że nie tylko dla mnie, bym mówił o tym dłużej niż przez 5 minut dlatego też zacznę, nie wiem czy skończę w tym odcinku, prawdopodobnie nie, temat radiostacji numerycznej. No i spodziewam się, że to wszystko będzie trwało do 20 minut, najwyżej. I najwyżej temat z radystacji numerycznej bym pociągnął w następnym odcinku. Planowałem też powiedzieć coś o plant Absolescence, czyli tym, tej planowanej nieprzydatności, którą zapowiadałem w odcinku pilotowym drugiego sezonu. No niestety dzisiaj wchodzę na stronę kontestacja.co, na stronę radio contestacja i to już nam zapowiedź, że, yy, że dzisiejsza teoria Chaosu będzie właśnie o tym. No bo no akurat w chwili, gdy to nagrywam jest w piątek. No i o tej porze, w której to nagrywam powinienem siedzieć w szkole, a jako uczeń robię sobie wagary, zanim spójść do szkoły wagaru w, w, w domu. Oczywiście rodzice o tym wiedzą. Dobra, to tyle wględzenia i do rzeczy. Była sobie konferencja prasowa, na której e, prokurator e, przybył, e, tłumaczył się m.in. dlaczego brał e, bilingi dziennikarzy, e, daje się chyba nawet i podsłuchy, tam coś dokładnie kombinował. Dziennikarzy, którzy angażowali się w śledztwo w sprawie, w sprawie właśnie Smoleńska. Notabene trochę później wydało się, że jeden z głosów w stenogramach, który podejrzewano, że, że jest głosem generała Błasika, okazał się nie być jego głosem. Chyba jeszcze nie ustalono przy nim coś, że ta informacja jakby na to nie patrzeć, podaję wątpliwość, rzetelność raportu Mac i, i raportu komisji Millera. Ja tu zaraz wrzucę parę materiałów, które sobie... łączyłem wydarzenia na Polsacie i, i sobie to nagrałem w sposób skrajnie amatorski. Mam nadzieję, że Polsat mnie nie pozwie za, za użycie ich materiałów. No to, to chyba będą... Dwa czy trzy materiały kilkusekundowe to są fragmenty. Yy, jeden to będzie wypowiedź ja jakiegoś przełożonego tego prokuratora. Niestety już nie pamiętam nazwisk, bo nagrywałem to yy, dwa tygodnie temu. Nie, niecałe dwa tygodnie temu i, i trochę mnie to wybiło z rytmu. I nie pamiętam nazwisk. No, trudno. No, najwyżej mi potem napiszecie w komentarzach, że że, że odwalam huszerkę i, i, i żebym się wziął do roboty. No... to... to już to wrzucam. To jest... Apro, yy, no... to jest ten pierwszy fragment a propos yy, tych yy, bilingów dziennikarzy. Fortuna, no, to rządzający wykazów połączeń w tym treści SMS-ów, który wygląda, prawidłowo. Zatem, oceniając zaistniałą sytuację, podali informacji przez kasę podołującej się na trzeciej prokuratury w że prokuratura wojskowa kilku odwrotnie złamała prawo. Na podstawie jakiejś opinii, z którą jeszcze nie zdążył się zapoznać, jak nie wiekreśli prokurator generalny, uważam za skandal. I teraz poglądy yy, z konferencji prasowej. Protestuję również przeciwko produkowaniu kolejnych studiów rady, jakimi będą proponowane przez urzędników prokuratora generalnego, Zmiany ustawowe dotyczące likwidacji sądów i prokuratora wojskowego. Nigdy nie się odstępujemy, że z Polski i bronić będę stało całą, kontakcie z panoram oficerami polskiego i prokuratora. No. I o co chodzi? Po, po tych słowach pan prokurator, jak pewnie już w większości, że słuchaczy wiadomo, poprosił dziennikarza, aby wyszli z sali. On sobie otworzył okno i... I co potem trudno powiedzieć, bo wprawdzie dziennikarze wyszli, kamery zostały włączone. Niektóre nagrania wyciekły do internetu, ale o nim za chwilę powiem. się, że kamery nie zarejestrowały yy, obrazu z momentu, kiedy yy, prokurator strze strzela w twarz, yy, ale dźwięk się zarejestrował. No i z tego, co widziałem te nagrania, to prawdopodobnie to on sobie strzelił, a, a udział osób trzecich to raczej bym wykluczył. Yy, tylko teraz tak. Po pierwsze, co tych nagrań? Jedno nagranie, yy, będące o, od TVP Info, pojawiło się w sieci, ale to było cenzurowane. Tam kilku, yy, yy, kilku istotnych dosyć yy, fragmentów nie ma. Natomiast na Facebooku widziałem wpis ONR-u Organizacji Narodowo-Radykalnej gdzie podali link do filmiku na YouTube z taką zupełnie nieocenzurowaną wersją, gdzie widzimy jak wchodzą jak wchodzą dziennikarze po usłyszeniu strzału i zamiast udzielić pomocy po prostu się nachylają nad nim z kamerą i, i starają się zdobyć materiał w ten sposób. Oczywiście za nieudzielenie pomocy osobie umierającej jest yy, chyba do dwóch lat pozbawienia wolności. Później jeszcze kwestię tego, że pan prokurator przybył, strzelił sobie, w, zdaje się, że w usta, znaczy w usta włożył pistolet i jakoś tak dziwnie strzelił, że następnego dnia był żywy i był w stanie rozmawiać. Skonsultowałem to z ekspertem. Tym ekspertem był mój nauczyciel przy, przysposobienia obronnego, który stwierdził, że że według niego on nie chciał popełnić samobójstwa, tylko raczej zrobić szum wokół tego. No i te wersje jestem skłonny kupić. Natomiast dlaczego mógł próbować popełnić samobójstwo akurat w taki sposób? Ja podejrzewam, że to mogło być coś w stylu Andrzeja Leppera, że ktoś zmusza do popełnienia samobójstwa. To, że ja sugeruję, że Andrzej Leper powiesił się sam z siebie tylko, że nie dlatego, że chciał, a dlatego, że ktoś podmusił, to jest osobny problem i być może w którymś odcinku jeszcze powiem więcej na ten temat. Natomiast pan prokurator zdaje się, że był zastraszany przez... no jak to zwykle mówią w telewizji nieznanych sprawców. Zdaje się, pod palaną samochodu, tego typu rzeczy się działy. Więc bardzo możliwe, że ktoś nawet yy, skłonił, skłaniał go do popełnienia samobójstwa i, no i stwierdził, że chce, żeby był Wilksyty i owce Sawa. No pewnie zadał sobie sprawę z tego, że jeżeli tego nie zrobi, to dobiorą się do jego rodziny, a zdaje się, marżone i jedno, czy dwoje dzieci, tak więc yy, było czym ryzykować. No i potem wybuchł szum medialny w sprawie prokuratur wojskowych. Niektórzy chcieli zlikwidować prokuraturę wojskową, że wszystko się toczyło w sposób cywilny. No ja jednak wolałbym, żeby prokuratura wojskowa istniała. Wprawdzie jestem przeciwnikiem zbyt dużej ilości urzędów, ale. Ale no. To jest hańba dla żołnierza, żeby go sądzić jak cywil. To jak ktoś pamięta może sytuacja z tych, tych żołnierzy, którzy ostrzelali Nangarkel w Afganistanie, tak Raz temu... Ojej, jeszcze do podstawówki, co wychodziłem. To jest piąta albo szósta klasa podstawówki wtedy. 2007 albo 8 rok. Chyba ósmy. No, da się, że to... No, jak już powiedziałem, to jest... Yy, hańba dla żołnierza, żeby żeby go sądzono jako cywila. No ale ja bym jeszcze czekał, może wydać jakieś ustalne fakty z czterdego. Być może tam prokurator jakichś wywiadów udzieli w takim bardziej niezależnym medium. Uf, taki TV, taki Polsat to, to ja bym nie wierzył, ale liczę może, że, yy, że Gazeta Polska się zgłosi na TL. W całości chyba największe media takie właśnie opozycyjne. Ale może też i coś mniejszego, jakieś, jakieś mniejsze struktury... ...medialne będą starały się zrobić wywiady z panem portatorem... ...i być może jakieś ciekawe informacje wyjdą. To no, mam taką nadzieję właśnie. Dobra, to to kończę ten temat. Być może jeszcze wrócę do niego. A teraz, jak już widzę, to mówię tak już w przybliżeniu 10 minut. To prawdopodobnie nie zdążę skończyć tematu radiostacji numerycznych, ale zdążę go zacząć. Zacznijmy od tego, co to w ogóle są radiostacje numeryczne. Otóż, jak podaje Wikipedia, to no, tutaj czytam z Wikipedii, że radiostacje numeryczne to są radiostacje krótkofalowe o nieustalonym statusie i własności. Zwykle nadają, nadają zestaw liczb, hmm. słów albo liter lub wyrazów alfabetu fonetycznego czytanych, prze, czytanych przez lektora lub syntezator mowy. Nie nadają na falach zarejestrowanych w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym. Ich działalność ma z punktu prawnego charakter piracki. No. Yy, uważa się, że te radiostacje yy, służą do kontaktu ze szpiegami, co... Yy, co w XXI wieku wydaje się być takim rozwiązaniem, no niekoniecznie takim skutecznym. Dlaczego? No, dlatego właśnie, że są skuteczniejsze sposoby. Mogą za pomocą internetu jakieś zaszyfrowane informacje podsyłać. Przeglądając, przeglądając fora dyskusyjne, Znalazłem yy, właśnie takie sugestie, że mogli jakieś obrazki dawać, yy, w których yy, byłoby za, za, zaszefrowany jakiś kod liczbowy i ten kot mógłby jak, jakąś informację z sobą nieść. Yy, no, nie wiem, ale to... Yy, ale to, jak na mój gust, yy, może być nawet nieskuteczne. Sposób radiowy, kiedy trzeba wiedzieć, jakiej częstotliwości szukać i co za konkretne frazy słyszane, to raczej to, to jest skuteczniejsze niż akademia internetowa. Mimo iż internet yy, upraszcza wiele różnych rzeczy, to jednak to akurat to akurat może nie. Natomiast yy, jaki z te radiostacje działają? one nadają różny sygnał, który właśnie jest albo podjąć jakiś liczb, które, które z pozoru nic nie znaczą, a, a dla odbiorcy mają jakieś konkretny, konkretne przesłanie i iż wiedzą, którzy to słyszą, jakoś sobie odczytują. To najczęściej czytają, jak się dowiedziałem, syntezatory mowy. Myślę, że ludzi raczej... To jest właśnie przedno tego szpiegowania z, z, z, z tego tej szlugi szpiegowskiej, a się wszystkich wszystkach najmniej ludzi, no bo wiadomo, im więcej ludzi, tym większe prawdopodobieństwo, że, że, że ktoś zacznie sypać. Co jeszcze wiem dalej? Te radiostacje nadają głównie w trzech językach, to jest angielski, niemiecki, hiszpański i czasami jeszcze w jakimś języku słowiańskim. Tutaj właśnie nic nie znalazł informacji w jakim języku słowiańskim. Podejrzewam, że te radiostacje, właśnie moje podejrzenia są takie, że mogą być one amerykańskie, brytyjskie, niemieckie, kubańskie i rosyjskie. I teraz tak, dlaczego amerykańskie yy, i angielskie, niemieckie i rosyjskie, to jeszcze być może aż tak w miarę jasne jest, ale dlaczego, a dlaczego kubańskie? No yy cóż, skoro. Nad, yy, nadają one sygnał w języku hiszpańskim to najprawdopodobniej z jakimś właśnie yy, dla jakiegoś właśnie kraju, który. Yy, gdzie język hiszpański jest językiem urzędowym narodowym. A y, Kuba jest właściwie jedynym takim sensownym yy, typem. Po pierwsze dlatego, że to jest system względnie totalitarny, tam panuje komunizm i i oni się tam boją świata ze, zewnętrznego i potrzebują się agentów. I mimo tam jest to podejrzewam, że pieniądze na agentów są, bo służby specjalne w każdym kraju może nie być na podstawowe rzeczy, może nie być na wojsko, ale na służby specjalne zawsze, zawsze są pieniądze. To tak jak w Polsce, na razie te służby specjalne naparzają, ale pieniądze na nich są. Tylko, że w Polsce służby specjalne utrzymują się z handlu narkotykami, Utrzymują się właśnie z takich boków polityków, że politycy od, odpalają jakieś pieniądze, które dostały w formie łówek, a to właśnie z jakichś firm. No, właśnie ten lot i stołem to. To podejrzewam, że były te właśnie takie dojne do krowy służb specjalnych, które kiedy prywatyzowano, no to właśnie pan Gramosławce, chyba, chyba już można powiedzieć z całego jego nazwiska, ale. No ale, no, Gmąsa chce i, i wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Tak więc pieniądze, no to na pewno są. E, w, na, na Kubie. Chłodzki, aby to jakiś inny kraj był e, hiszpańskojęzyczny. Hiszpania nie wydaje mi się, bo to, to już jest państwo e, osłabione, to jest wrak potęgi, która, no, się 200-300 lat temu, a do dzisiaj już nic nie zostało, tak więc Hiszpanię odrzucam. E, Chile jeszcze byłby jakimś takim typem, ale gdyby w Chile ciągle rządził Pinochet albo ktoś tam właśnie po nim, to jeszcze bym to kupił, ale, ale obecnie to odpada. Argentyna też odpada, no jeszcze Wenezuela jest może typowana i być może, być może nawet Kupa i Wenezuela działają, działają razem, ale no, tu się zastanawiał. Dlaczego jeszcze podejrzewam, że to może być Kuba? Otóż czytam sobie, to właśnie na Wikipedii jest zmianka o tym, że niektórzy amatorzy właśnie starają się znaleźć konkretne radiostacje, które nadają sygnał i znajdują je na przykład na Florydzie. Dokładnych namiarów na nie ma, ale to jest w ogóle ciekawe, że Radiostacje nadające po hiszpańsku na Florydzie, na terenie Stanów Zjednoczonych, to, to jest dziwne. przynajmniej dla mnie. No ale cóż, być może Amerykanie pozwalają na to, być może nie. Ale podejrzewam, że Amerykanie wiedzą o tym. A jeżeli wiedzą, że mają na Florydzie obce radiostacje numeryczne, to nie wiedzą też, gdzie dokładnie się one znajdują. A więc skoro pozwalają oni im tam istnieć, to zapewne mają w tym jakąś korzyść. No, i tutaj y, mam informacje z polskojęzycznej Wikipedii. A propos, właśnie, ale y, choć to można sobie poczytać właśnie i w języku, właśnie w języku angielskim, hiszpańskim, y, niemieckim. Informacje właśnie z obcojęzycznych Wikipedii będę podawał może w następnym odcinku. Na razie y, w tym będę się opierał tylko o to, co, y, co podaje polskojęzyczna Wikipedia. No i tak, ci radioamatorzy, którzy szukali tych radiostacji numerycznych na Kubie, znaleźli, że tamte audycje rozpoczynały się od słowa attention, czyli uwaga. No i potem zauważyli, że ta, że następnych audycji jest na tej samej częstotliwości, co Radio Havana Kuba, czyli Radio Hawana Kubańskie to takie Radio Warszawa. I w końcu w 2000 roku oficjalnie zidentyfikowano tę radiostację jako kubańską, która nadawała na częstotliwości Radia Hawana Kuba. Więc tak, niektóre, niektóre właśnie wiadomości udało się odszyfrować. Część została podana do wiadomości publicznej, tylko że te, te które zostały podane do wiadomości publicznej w zasadzie niewiele mówią, ale tutaj mam yy, je trzy podane na Polskiej wikipedii. Najpierw to jest życzenia dla wszystkich stowarzyszek z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, co wskazuje właśnie na komunizm kubański. Nie, żebym o sobie Dzień Kobiet ze świętem yy, typowo komunistycznym, ale ale ekonomiści właśnie bardzo zwracają uwagę na Później mam ustawić jako priorytet i kontynuować przejaśnień z Joe i Denise. Czyli informacja, która nic nie mówi. przynajmniej mi. Być może ktoś z amerykańskiego pana wywiadu, bo na nich to może mówić coś więcej. No i trzecie. Agentom German i Caster pod żadnym pozorem nie wolno lecieć WTTR lub inną organizacją, Dni 24, 25, 26 i 27. No to właśnie to jest yy, zupełnie dziwne dla mnie. Ale... No cóż, yy, no i jeszcze te, te informacje techniczne, jak działają takie rezystancje. Nadają one najczęściej o pełnych godzinach co kilka godzin przez stosunkowo nie długi czas. No i najpierw jest sygnał wywołania audycji, potem jest y, część właściwa, a na końcu właśnie y, sygnał, end, albo out, comment. i tym się kończy. Albo film. Wiesz, no... Ja to tak jeszcze przy końcu, bo widzę, że rozdawałem się tu już y, 20 minut. Jeszcze na koniec puszczę um, fragment. Jak brzmi sygnał wywołania audycji? To zarazem właśnie na Wikipedii. Przykład wywołania audycji przy użyciu alfabetu poetycznego ISAO ICAO. Jak <try> to <try> No, tak to brzmi i... ...i takim właśnie akcentem kończę. No... Więcej o radiostacjach numerycznych powiem w następnym odcinku, o ile wcześniej mnie... ...ci agenci, którzy tych radiostacji słuchają... ...nie... ...nie, nie dopadną. Podejrzewam że może nie dopadną, bo bo póki co tego podcasta słucham, słucham, słucham mało ludzi i to jest jeszcze nisza. Gdybym zaczął docierać do większej ilości ludzi, to już pewnie byście by mną interesowali. Teraz może jeszcze nie. No dobra, jakąś piosenkę rzucę na koniec. Jeszcze tylko zarytomuję się właśnie, gdzie mnie szukać. Możecie pisać do mnie na pinochet.mystrozbrodnie. Mystro... a zaraz, bo już mi się to myli wszystko pinochet.myślozbrodnia.małpa.gmail.com to jest e-mail do mnie strona podcasta to jest myślozbrodnie.blogspot.com mam jeszcze bloga wakowicz.nowyekran.pl i mam jeszcze sklepik internetowy z koszulkami pinochet.capser.pl i jak ktoś właśnie chciałby wspomóc finansowo nadającego, gadającego i w ogóle tego prowadzącego to, yy, to można to zrobić za i coś musimy zrobić, żeby nie było zimno ostatnio i zima zaczęła mieć zimna, a nawet bardzo zimno to coś, yy, to coś, yy. no dobra, bo już z tego wszystkiego zaczynam dziwne rzeczy mówić banalne i w ogóle jakaś piosenka na koniec, coś dowiodę tak żeby było w miarę uspokajające i no i do usłyszenia za no właśnie nie wiem za inne no do usłyszenia kiedyś gdzieś za niezbyt długo He visto esconderte con la conciencia del revés, cansado y jodido, pero no me arrodillaré, mentiras su nombre, a donde te llevan tus pies, en calles de dudas y en laberintos de papel, piden y imaginarme que cambiarías tu color, estás esperando. Algún milagro redentor, dice que al fin, nos paweł no te ha de servir. Esta noche no podrás dormir, en la cuna de la peste y en tu canción, el estribillo será puro licor. Dione y i patria pidiendo perdón, a la derecha de la desoración, y desde fuera de la manada pisaré a las Y con tus manos ensangrentadas no podrás cortar mis alas Cuando me vengas con tus patrañas Levanta de mi guadaña La mañana volverá otra vez Y en tu canción el estribillo será puro rencor y el rey patria pidiendo perdón a la derecha de la desolación y desde fuera de la manada pisaré a las cucarachas y con tus manos ensangrentadas no podrás cortar mis alas. cuando me vendas con tus patrañas levanta mi guadaña. La mañana volverá otra vez. Oh, oh, oh, oh, oh. pisaré a las cucarachas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. pisaré a las cucarachas. Y con tus manos ensangrentadas no podrás cortar mis alas. La mañana volverá otra vez.